kimi te de aksero kakke iku wanai sa Naruto Zwycięża Temari Ech? Ech? Jak to? Ech, jestem padnięty Co zrobić? Cały Shikamaru! Tak sobie myślę. Czy on w ogóle ma jakąś ambicję? Sam wiele razy się nad tym zastanawiałem. Naprawdę wiele. Jednak trzeba przyznać, że jak na Genina Shikamaru ma genialny zmysł taktyczny. Gdyby był dowódcą wojsk, jego armia byłaby skazana na sukcesy. Gdy przejął Te Mari, zwycięstwo miał w kieszeni. Można powiedzieć, że wygrał bitwę, ale przegrał wojnę. Jego ospały styl walki jest naprawdę denerwujący. Jednak to, że nie ma w nim ognia walki, może być także jego zaletą. Dzięki temu jego emocje nie biorą góry w walce. Poza tym nigdy nie panikuje, jest w stanie zawsze trzeźwo ocenić sytuację i wybrać najrozsądniejsze rozwiązanie. Jest na tyle mądry, że zawsze wie, kiedy się wycofać. A coś, czego brak pozostało. Jasność myślenia. To niezbędna cecha każdego czunina i przywódcy. Może i jest mniej zmotywowany niż reszta. Ale przywódca powinien bardziej polegać na swym rozumieniu niż na odwadze. Dobro drużyny musi być na pierwszym miejscu. Racja! Drużyna, której liderem jest Narwaniec, ma bardzo małe szanse na przetrwanie. Niektóre z tych dzieciaków nie rozumieją jeszcze, że wykonywanie misji za wszelką cenę nie ma sensu. Nie na tym polega bycie Chuninem. Pod tym względem Naruto i Nei wypadają chyba najsłabiej. Choć nie można im odmówić talentu. Jeśli chodzi o Shikamaru, to wydaje mi się, że zbyt wcześnie się poddał. Nie sądzisz? Jednego jestem pewien. Ma większe szanse niż ten Naruto. Co to było? Poddajesz się, gdy zwycięstwo masz już w kieszeni i rany! Ale on nie wkurza! Co za leń! Już ja mu przemówię do rozsądku! Hm. Wydaje mi się, że ten leń zostanie Chuninem. Posłuchaj mnie skończony głupko! Kogo nazywasz głupkiem, głupku? Czemu się poddałeś? Jesteś aż tak leniwy, czy po prostu stchurzyłeś. To już koniec. Zapomnij o tym, dobra? Chyba sobie żartujesz. Ja tego nie rozumiem. Poddałeś się, gdy walka była wygrana. Odczek Chcę wiedzieć się. czemu? Jak miałeś Za chwilę kolejna walka. Jak można się wycofać, gdy. Ha? Kolejna walka? Rzeczywiście! Tańczący liść, eksplodujący piasek. Ha! Nareszcie! Doczekaliśmy się! Teraz będzie walczył u cicha! Ha! Znasz jego przeciwnika, Gare? Pierwszy raz o nim słyszę, ale wiem, że nie ma żadnych szans, Sasuke. Nie przeżywaj tak! Słyszałem, że Sasuke ucika musiał się wycofać. Co? Niemożliwe! Mówią, że nabawił się jakiejś kontuzji podczas treningu. Po prostu świetnie! Chcesz powiedzieć, że na darmo wziąłem dwa dni urlopu i przebyłem tę całą drogę? No dawaj, ucicha, Czekamy! Ucicha zdaje się być faworytem w tej walce. Nie byłbym tego taki pewny. Ten chłopak z Wioski Piasku wygląda bardzo groźnie. Postawiłem na niego duże pieniądze. I to jest właśnie najciekawsze na tym etapie. Można być pewnym tylko tego, że nie wiadomo, co się stanie. Hej, na co znowu czekamy! Ile można? Po co ja tu w ogóle przyszedłem, e? gdzie ta rucicha? To się zaczyna robić denerwujące! Co wy sobie myślicie? Człowiek przychodzi, żeby się zrelaksować i tylko nerwy traci! Zaczynajcie! Mam tego dosyć! Lordzie Hokage, nadal ani śladu Sasuke ucichy. Nie przybył jeszcze na arenę. Dobrze. Widzę, że nie mamy wyboru. Musimy kontynuować. I tak kazaliśmy tym ludziom długo czekać. O? Proszę o 10 minut. Panie? Chyba możemy dać mu jeszcze 10 minut. Tłum czeka właśnie na niego. Nie możemy im tego zrobić. Poza tym nie chcemy zamieszek. Czekamy tak długo, że 10 minut więcej nie zrobi nam różnicy. Lordzie Hokage? Mm. Niestety, muszę przyznać rację Lordowi KZKG. Dobrze, zaczekamy jeszcze 10 minut, zanim podejmiemy decyzję o dyskwalifikacji. Idź, przekaż decyzję, Genmie. Dobrze. Sasukę chyba ma pecha. Szkoda, to byłaby dobra walka. Musimy zaczekać jeszcze 10 minut. Rozumiem. Ostatnia szansa dla Sasuke. Sasuke! He! Czy mnie wzrok nie myli? W końcu się zjawił. Aaaa! Ten Sasuke ma u mnie przechlapane. Szybciej, Sasuke, szybciej. U cicha! U cicha! U cicha! Cieszymy się, że wam się udało. Witajcie, zapraszamy. Czekają na was. Tak jest! Ha, to jak? Jesteś gotowy? Jasne! Przegapiliście większość walk! Została już tylko ostatnia między Sasuka a Garą! A... walka na jego z Naruto? I to właśnie jest najciekawsze! Hyuga został pokonany! Naruto pokonał na jego? To niespodzianka! Dobra robota, Naruto! Gratuluję! Dla mnie li i tak jest zwycięzcą, bo ma serce do walki. Temari, co się dzieje? Czy Sasuke w ogóle ma zamiar się tu pojawić? Wkrótce tu będzie. Aha. Zaczynajcie! Ile mamy czekać! Jestem pewien, że się pojawi. Jeśli Sasuka nie przyjdzie, ci ludzie dostaną szału, podobnie jak ja. Gdzie jest ten uczyka? Jak długo mamy jeszcze czekać? <śmiech> może jego obrażenia są bardzo poważne, a może po prostu stworzył. Tak czy inaczej, dobrze, że obstawiłem zwycięstwo Gary. 30 sekund. Szybko, Sasuke, pośpiesz się! Co on sobie myśli? Pewnie zaplanował jakieś wielkie wejście. Nie podoba mi się to. Czas minął. Klamka zapadła. Czas, jaki daliśmy sasukę, upłynął. Ogłaszam, że zwycięzcą walki jest... Biłem, że przyjdzie. Przepraszamy za spóźnienie. Straszny tłok na drogach. <śmiech> <śmiech> Przedstaw się. Jestem Sasuke Uchiha. Jestem Sasuke Uchiha. A więc zdążył Ha? Oh, Rocky! Nareszcie się pojawił! Co za bezczelność Kazał nam na siebie czekać jakby był jakimś królem Ha! A jednak zdecydowałeś się zjawić Myślałem, że stchórzysz wiedząc, że prędzej czy później będziesz walczył ze mną A przed chwilą twierdził, że Sasuke na pewno się pojawi A co z tobą? Wygrałeś? No pewnie! Ha. Tylko nie bądź zbyt pewny siebie. Wciąż jesteś słaby. Przepraszamy, że musieliście czekać, ale... Ile się spóźnić? To znaczy Sasuke nie został chyba jeszcze zdyskwalifikowany. Prawda? Jaki mistrz, taki uczeń. Także jeśli chodzi o wyczucie czasu. No więc... Odpowiesz mi. Spóźnialiście się tak bardzo, że dwukrotnie przesuwaliśmy rozpoczęcie walki. Macie wielkie szczęście, bo zdążyliście w ostatniej chwili przed dyskwalifikacją. Ha, co za ulga. Już zaczynałem się martwić, a więc wszystko w porządku. Pamiętaj, nie możesz z nim przegrać. Wiem. To z tobą chcę walczyć najbardziej Hej, Sasuke! Nie daj się Bo ja też chcę ci złoić skórę Tak? Czy to naprawdę on? A, Sasuke! A! Tak, to Sasuke ucicha! Przed chwilą równie głośno się Shikamaru! Ach, te baby! DO BOJU, SASUKE! Widzę, że o mnie już wszyscy zapomnieli. Cóż, nie dziwię się im. Sam czekałem na tę walkę. Sakura, jak to jest być w tak świetnej drużynie? To znaczy? No bo wiesz, najpierw Naruto niespodziewanie pokonał na jego Hyuga. Hmm. A teraz Sasuke zjawia się tutaj niczym wielka gwiazda. Wszyscy czekali na ten pojedynek. Jesteście jak drużyna marzeń! Sasuke walczy z Garą z wioski piasku, z którym ja nie miałem szans. A Naruto pokonał na jego, z którym zawsze pragnąłem się zmierzyć. zostało to obserwować to wszystko <śmiech> Hej, Gara! Zapraszam na dół! Chodź, Naruto, idziemy stąd. Ach, ach. Idziemy! Jeśli nie masz nic przeciwko, tym razem użyję schodu. Chyba nie jesteś zły, że cię wtedy wypchnąłem. Powinieneś mi za to dziękować! Nie jest dobrze. Znów ma ten wyraz twarzy. Dobra, posłuchaj gara. Pamiętaj o naszym planie. Hmm? To zły moment na rozmowę. Idziemy. Pośpiesz się, no już! Wyluzuj Naruto, bo nabawisz się wrzodów. A? Co jest? H? Nie myślicie, że ten turniej jest dla was, ale tu najważniejsi są ludzie, którzy obstawiają rezultaty waszych walk. Nasz pan postawił mnóstwo pieniędzy na zwycięstwo twojego rywala. Rozumiesz? To znaczy, że masz przegrać. Więc jak będzie mały? się boi, że mody ją Gdybyśmy się tu zjawili kilka sekund wcześniej, mielibyśmy przechlapane. Współczuję Twojemu przyjacielowi. Sasuke. Dobrze, możemy w końcu zacząć.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 Licha jest ten Gara. Nigdy nie widziałem kogoś z takim spojrzeniem. Czy on w ogóle jest człowiekiem? Sasuke nawet nie wie, co go czeka. Nie widział tego, co my. Muszę znaleźć sensei akakashi. Nie można dopuścić do tej walki. W następnym odcinku Jutsu Krzeczastych brwi. Styl Sasuke. O ramy! Sasuke pożałuje, że się tu w ogóle zjawił!